Jest sobota, 7 kwietnia 2018 roku. Słuchacie właśnie 180 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami odrodzeni. Odrodzony Hubert Mandos-Pandowski, cześć. Cześć. I odrodzony Szymon Szymas-Cieśniński, czyli ja. Cześć. Spotykamy się tutaj, by omówić dla Was drugi album zbiorczy z serii Odrodzenie, Album, który w polskiej wersji językowej nosi podtytuł Życie ma sens. Moim zdaniem troszkę kiepski ten podtytuł w tym polskim tłumaczeniu, bo w oryginale to jest Live Like You Minute. Czyli bardziej. Tak, też się zastanawiam, jak to przetłumaczyć. I zapytałem w końcu, a Knieszkę Brodzik z Karpę Noctem zaproponowała Żyj pełnią życia. I to mi tutaj dużo bardziej pasuje jako podtytuł dla tego tomu. Nawet właśnie do treści bardzo mocno pasuje. O co chodzi? No, ponownie trafiamy w okolice Wasau w Wisconsin, czyli do miejsca, w którym doszło do tytułowego odrodzenia, a więc do jednorazowego zmartwychwstania grupy osób. Śledzimy eskalację problemów, z jakimi boryka się miasteczko, jego społeczność oraz poczynania kilkunastu osób, m.in. szeryfa, burmistrza, lekarza z Centrum Chorób Zakaźnych, miejscowego takiego rasisty, konserwatysty, czy dziennikarki. Oczywiście skupiamy się na rodzinie sypresów, najbardziej na policjantce Dejnie i na jej siostrze Marcie. Czy nasze dziewczyny odnajdą wspólny język? Wiemy, że są dość mocno skonfliktowane. Jakie zagrożenie dla łasa uniesie zaangażowanie? w całą sprawę osób spoza miasteczka, jak miejscowe siły poradzą sobie z różnymi wewnętrznymi konfliktami, czy odrodzeni stanowią zagrożenie dla przeciętnych obywateli. Tego właśnie dowiadujemy się w trakcie lektury tego konkretnie albumu. I my przy tym pierwszym albumie wspominaliśmy, że jest troszkę chaotyczny, ale ciekawy, dużo się dzieje, no i czy teraz coś się zmieniło, jak oceniasz? Dwójkę, jak oceniasz to życie, które ma sens ja mam kilka problemów z tym komiksem mam kilka problemów z tym komiksem przy czym z góry chciałbym zaznaczyć, że to jest niezły komiks, ale ja powoli zaczynam się zastanawiać, czy to jest komiks dla mnie największy mój problem z tym komiksem to jest chaotyczny sposób narracji, czyli to co mówiłem przy pierwszym tomie teraz już powoli miałem tego dość czyli skakanie z miejsca na miejsce mnóstwo bohaterów mnóstwo wydarzeń, część starych bohaterów, część nowych i wszystko poszatkowane w takie naprawdę drobiazgi ja nie wiem, no może po prostu źle się czułem czytając ten komiks, może miałem jakieś kiepskie samopoczucie tego dnia, ale jeśli chodzi o sposób narracji, to naprawdę mnie ten komiks e, wymęczył. Na przykład w końcówce mamy na chwilę przystopowane. Na chwilę zatrzymujemy się w jednym miejscu i ta chwila nie trwa jedną, dwie czy trzy strony, tylko trwa trochę dłużej i to się od razu czytało dużo lepiej. Ja, ja mam z tym problem i to jest problem, którego nie przeskoczę, bo po dwóch tomach widać już, że ten komiks tak po prostu będzie pisany i to jest mój pierwszy, ale tak naprawdę największy. Podstawowy problem z odrodzeniem, że chyba ta narracja mi nie leży. Mm -hmm, bo tak jak wspomniałem, on opowiada o kilkunastu osobach tak, z tej społeczności. Trochę takie podkopuło mnie, tylko bardziej na poważnie. Taki właśnie thriller, dramat kryminalny z elementami nadprzyrodzonymi, ale skupiony na całej społeczności, a nie tylko na tam jednej osobie. Oczywiście. Część tych wątków łączy osoba Dejny, Sypres czy jej siostry Marty, ale reszta toczy się jakoś z boku i też część wątków w ogóle jakoś nie wychodzi na pierwszy plan. Nie jest sygnalizowana, wiemy, że tam ktoś coś sobie robi, ktoś jest z kimś jakoś związany, ktoś z kimś rozmawia o czymś, ale szczegóły no jeszcze do nas nie dochodzą. Tak? Nie widzimy do czego to zmierza, czy z czego to coś się dokładnie wzięło i pewnie co, tą będziemy po prostu odkrywali różne elementy tych poszczególnych historii z boku, Na przykład tutaj dowiadujemy się o pewnych powiązaniach burmistrza i szeryfa i o jakiejś tajemnicy z przeszłości, ale totalnie nie wiemy, o co chodzi konkretnie. Nie, Nie, no już teraz wiemy. Yy, chyba. No bo yy, policjant ma pewną wizję na jedną stronę, w którym widzimy, że kogoś tam przejeżdża i wiemy, kto to jest. Yy, nie wiem, poza nagraniem o tym pogadamy? czy? Serio? Ale... Ale widzisz, kurczę, to po... dobra, nie, niech to nie będzie poza nagraniem, bo to podkreśla e, chaos tego komiksu, bo ja, ja powiem, jak ja to w pierwszej chwili zrozumiałem. W pierwszej chwili pomyślałem sobie, b, że to jest ta młodsza siostra. Pomimo tego, że tam pada imię, chyba Patty bodajże, o ile dobrze pamiętam, pomyślałem sobie, że kurczę, to ojciec zabił młodszą siostrę, i teraz ona wróciła i ona nie wie, że to ojciec ją zabił i jej siostra też nie wie, że to ojciec ją zabił i zacząłem się rozkminiać. Ale potem sobie myślę, rozmowa z burmistrzem dotyczyła czegoś sprzed 13 lat. no Jak ona mogła powrócić po śmierci yy, sprzed 13 lat? Bo sobie mhm. pomyślałem, że ta Marta jest ostatecznie starszą siostrą, że wiesz, 13 lat temu zginęła, a teraz powróciła. Potem się popukałem w głowie, że to jednak bez sensu, no bo nie tędy droga. A potem jest działa. rozmowa... No może niekoniecznie, bo ona wtedy miała może, nie wiem, 5 lat, 13 lat temu, czy tam no trochę więcej, 8 czy 10, nie wiem ile ma teraz. Ale potem pada rozmowa gdzieś tam chyba pomiędzy siostrami o, no nie wiem na ile to jest spoiler, no o, o ich matce, o śmierci mm -hmm. ich matki I, I, i z tego wynika, że... Policjant zabił swoją żonę kiedyś przypadkiem zupełnie, no ale y, ją potrącił. Ona właśnie miała ranę głowy, dlatego ja to połączyłem z Martą, z tą, z tą dziewczyną, z tą mhm. główną bohaterką komiksu no i pewnie to zostało zatuszowane, ale widzisz, to podkreśla właśnie to, o czym mówię, bo fabularnie za chwilę przejdę do, do, do tego, jak ten komiks przedstawia się fabularnie, ale to, jak on został napisany, to, to jest tak chaotyczne i wiele rzeczy jest ukrytych w dialogach. Właśnie tutaj gdzieś masz rzucone, że coś było 13 lat temu, tu masz jakiś sen jego, że kogoś potrącił, potem gdzieś w jakimś dialogu jest w ogóle ukryte o śmierci ich matki i ty to musisz połączyć ze sobą, a to jest wszystko jeszcze dodatkowo tak poszatkowane i tak przemielone i, i, w, i w takich drobiazgach nam podane, że nie wiem, ja mam wrażenie, że ten komiks trzeba czytać na pełnym skupieniu i, i, i ja mam problem nawet z zapamiętaniem kurczę imion głównych bohaterów. Muszę sobie co jakiś czas sprawdzać, dlatego pomyliłem tam pomimo, że tego, że pada imię Patty, chyba Patty, to pomyliłem to z Martą, nie? I, i ja tu, to, to, to nie jest jedyny taki wątek, bo tutaj mnóstwo e, mamy tych bohaterów i ja nie pamiętam ich imion, bo oni t, t, tego jest po prostu za dużo w tym komiksie. I, i, I ta rozmowa, którą teraz prowadzimy potwierdza troszeczkę właśnie to, że nie wszystko wyłapujemy z tego komiksu. Mhm, przy czym dla mnie, wiesz, to no tak i nie, bo z drugiej strony yy, też pomyślałem o matce, ale tutaj wychodzi na to, że jest jakiś sekret, tak? No to yy, skoro o czymś wie tylko szeryf i burmistrz, no to zakładam, że jednak może chodzić o coś zupełnie innego i tak jak mówisz, być może każ każdy z nas odczytał inaczej te sceny, no ale to nie musi być wada, bo po prostu na razie nie mamy potwierdzenia tej informacji, tak? Więc po prostu każdy sobie snuje własne domysły, każdy czytelnik prowadzi własne śledztwo. Oczywiście absolutnie się zgadzam, że to jest chaotyczne w jakiś tam sposób i że tych wątków jest tutaj bardzo dużo, jest naćkane wszystkiego. Na każdy, w każdym zeszcie praktycznie przeplata się x tam wątków, ale niekoniecznie właśnie traktuję to aż tak krytycznie. No Ja dlatego na samym początku podkreśliłem to i jeszcze pewnie kilka razy podkreślę, że to nie jest zły komiks, tylko po prostu mi on nie leży. <laughs> Mnie się to nie najlepiej czytało. Natomiast jeśli chodzi o fabularne rozwiązania, e, tu mam troszeczkę mniejszy problem, ale też ten drugi tom pokazuje nam już, że e, chyba pokazuje nam kierunek, w jakim to będzie szło i że to będzie jednak taka... Trochę obyczajówka rozwijająca się bardzo powoli I, i ja w pewnym momencie też sobie pomyślałem, czy, czy ja chcę to śledzić, yy, czy to jest dla mnie. I, I miałem już taki moment, że sobie pomyślałem, a chyba ten trzeci tom już się jednak odpuszcza, ale z drugiej strony nie, bo pomimo wszystko, pomimo tego, że to wolno się rozwija, to jednak widać jakiś rozwój, no bo pierwszy tom to było takie... Uderzenie i pierwsze reakcje, pierwszy szok na to, co się stało, natomiast był też bardziej krwawy ten pierwszy tom, chociaż w drugim też nie brakuje krwawych scen. Natomiast drugi tom, pomimo tego, że to jest bardzo obyczajowa historia, to jest nadal jakoś tam konsekwentnie dalej prowadzone, no bo mamy bardzo duży nacisk na to, jak na społeczeństwo całe oddziaływuje ten fenomen. Mamy rozwój czarnego rynku i handlu organami odrodzonych. Mamy już duży nacisk też na formowanie się tego sztabu do y, radzenia sobie z odrodzonymi. Mamy różne kombinacje, mamy różne machlojki i to jest naturalny krok, naturalny drugi krok po tym, co się wydarzyło w pierwszym tomie. Ja bym to pewnie skondensował do jednego tomu i wywalił połowę wątków, ale no, widać, że to tak będzie prowadzone i ja ten trzeci tom mimo wszystko jeszcze sięgnę po niego, bo chcę zobaczyć, czy, czy zrobiłem jakiś krok w przód, bo ja mam wrażenie, że tu jednak niewielki ten krok, taki tip-top zrobiliśmy tak naprawdę i... I pytanie, czy ta seria będzie cała taka, czy, czy, czy nie, czy to się będzie jakoś rozwijać, no bo na chwilę obecną to jest coś trochę na takiej zasadzie jak Żywe Trupy. Kirkmana, czyli żywe trupy miały założenie takie, że to będzie taki, wiesz, klan w świecie z zombie, nie? Mhm. Taka opera mydlana. Że, wiesz, bez żadnego pomysłu, be, bez żadnej próby rozwiązania tego, bez żadnej próby wyjaśnienia, dlaczego to się stało, bez żadnej próby e, dojechania do czegoś, do jakiegoś punktu, który ma to kończyć. Po prostu. Życie ludzi w takim świecie. Przy czym w żywych trupach punkt wyjścia dla mnie był nieistotny, mhm. chodziło tak naprawdę o, no bo to kolejne zombie, no, zombie powstały i chodziło tak naprawdę o życie w nowym świecie, to w Odrodzeniu ja mam trochę obawy, bo w Odrodzeniu właśnie fascynuje mnie sam punkt wyjścia, sam, punkt, sam pomysł na to jest ciekawy, a póki co ja, ja trochę nie widzę potencjału na, na dłuższą serię, ale, ale może się mylę, może się mylę, no, z, nie wiem, na razie po tych dwóch tomach tak trochę trochę nie wiem. Mhm. Znaczy, ja tutaj bym bardziej to przyrównywał do podkopułą Kinga, bo obserwujemy tę tak, społeczność. Tak, tak, ja się zgadzam, tu chodzi mi tylko o, o, o pomysł. Chociaż no podkopułą też skądś przyszła kopuła i, i, i nie potrzebowaliśmy wyjaśnienia teoretycznie. Dobra, dobra. Dlatego ja naprawdę czuję, że to będzie tego typu historia. Ja dzisiaj w przypadkiem w komentarzu gdzieś tam zobaczyłem, że niby w Stanach ukazał się ostatni zeszyt i on wyjaśnia dużo więcej na temat tego właśnie, skąd się wzięło odrodzenie. Nie wiem, czy mówi wszystko, czy to jest wyjaśnione racjonalnie, czy nie, bo wiesz, nie chciałem szukać, żeby sobie nie zaspoilować niczego ignoruję na razie tę wiedzę i też na mnie piszę w komentarzach, jeżeli wiecie. A jeżeli coś, to oznaczcie to jako giga spoiler do finału. Proszę. Bo nie chcę sobie psuć zabawy. W każdym razie właśnie czuję, że po prostu będziemy obserwowali, tak jak właśnie pod kopułą, te perypetie, tylko że bardziej wymieszane. Nie taka sprawa tygodnia po prostu dotykająca wszystkich, tylko co tam właśnie 4-5 albumów wypływa też coś w rodzaju sprawy tygodnia. Bo w tym pierwszym z albumów, co 4-5 zeszytów, w pierwszym album taką właśnie potem jedną większą sprawą, na której się skupiliśmy było, mam wrażenie była, był ten egzorcysta, a teraz w drugim albumie mamy ten handel organami, nie? I no mnie to w sumie pasuje jako tako, no, bo Podoba mi się to, że nie skupiamy się tylko na tych jednostkach, na tych zwyczajnych ludziach, nie? którzy sobie radzą z tym problemem, ale też obserwujemy losy odrodzonych. Do końca nie wiemy, tak, jak to zmartwychwstanie ich zmieniło. Ty ostatnio miałeś pewne podejrzenia. Teraz tak naprawdę wydaje mi się, że każdy odrodzony reaguje indywidualnie, że każda jednostka, która przeżyła to zmartwychwstanie zareagowała na nie inaczej, bo mamy właśnie tutaj w tym drugim albumie jedną osobę, która poświęciła się zemście, jedną osobę, która wierzy, że jest takim współczesnym odpowiednikiem Jezusa Chrystusa, jedną osobę, która po prostu kontynuuje swój żywot, tak w maksymalnie normalny sposób, nie zmieniając niczego, jak gdyby nic się nie wydarzyło, i mnie to fascynuje, tak że każdy z tych odrodzonych jest inny. To nie jest tak, że. Boję ja się, że po prostu na przykład oni zaczną się zachować agresywnie. Nie wszyscy tak po prostu. I że to będzie ostatecznie takie mdłe, proste, nijakie. A tu póki co jednak. Każda ta jednostka powinna być traktowana indywidualnie, osobno no i dla mnie świetna sprawa. A druga rzecz to te świetliste istoty. Ja też myślałem, że to był taki wątek po prostu na początek, taka, wiesz, taki bajt, taki haczyk na czytelnik. A tu się okazuje, że w drugim albumie jest więcej świetlistych istot. Obserwujemy możliwe interakcje między tym czymś, tak? między tymi bytami a żywymi. No i... Jestem potwornie ciekawy, co to za istoty, tak? co się tutaj okaże, z czego się dowiemy na ich temat. Mhm. To, co mówisz o tym, że oni nie są agresywni, to ja też w pierwszym tomie pamiętam, jak przeczytałem ten wstęp, że to, to jest taki fajny pomysł, że wskrzeszyć zmarłych, ale nie jako agresywnych zombiaków. I też sobie pomyślałem, no fajny pomysł, że będą mieszkać koło nas i nas niepokoić. A tam bardzo szybko ta, ta babcia zaczęła być bardzo agresywna i sobie pomyślałem, kurczę, no, długo, długo nie wytrzymali z tym pomysłem, ale nie, właśnie nie. Okazuje się, że nie. Tak jak mówisz tutaj, każdy zachowuje się indywidualnie. Dodatkowo... Ja się zacząłem zastanawiać, skoro to zadziałało na to miasteczko, no to w sumie ciekawe, co z pogrzebanymi zmarłymi. I jest taka scena, gdy jeden z odrodzonych zaczyna kopać w grobie, tak jakby chce wykopać te zwłoki, które są w grobie. I Ja się nie zdziwię, jak to jest jakaś sugestia na przyszłość i, i się okaże, że, że te ciała, które są pod ziemią, też odżyły. Niekoniecznie będą agresywne, ale to by nam dość mocno zmieniło, jakby nagle również zgniłe zwłoki zaczęły chodzić. Po ziemi, jakby się okazało, że wszyscy, którzy leżą pod ziemią, też żyją. Ale to taka tylko taka moja. Ten, moje przewidywania w, nie, to po, ja po tej jednej scenie, w której. On, o czymś takim nawet nie pomyślałem, zupełnie inaczej też tę scenę odczytałem, ale. No, no bo to, to nie, bo można zupełnie inaczej odczytać. Tam mhm. może być jego żona i on po prostu za nią tęskni na przykład, nie? I mhm. chce sprawdzić, czy może ożyła, a wcale niekoniecznie ożyła, nie? No. Dokładnie, albo sam na przykład też chce wrócić do grobu, tak? Nie chce tego życia. Znaczy nie żona, bo żona to chyba tam z nim jest, ale to, aha, no może też, patrz, sam chce wrócić. No widzisz, czyli na, na tysiąc sposobów można to, to rozpatrywać. Hmm. I z tego powodu ja chętnie bardzo sięgnę po kolejny zeszyt i pewnie zeszyt, album, tom i jeszcze kolejny, jeszcze kolejny, bo jednak większość tych wątków mnie interesuje i, i ta obyczajowość, i ta nadprzyrodzoność, dla mnie to jest pomimo wszystko, pomimo nawet tego chaosu, Całkiem nieźle rozpisane, jeżeli chodzi o dynamikę, tak? W sensie ja się tutaj nie nudzę w ogóle, nawet jak właśnie są te wątki tak bardziej z boku, które po prostu mają nam przypominać o istnieniu jakichś tam bohaterów i pewnie to coś tam się wyjaśni w kolejnym tomie, dopiero czy tam za dwa tomy, za trzy tomy, to to jest jakoś tak poprzetykane jedno z drugim, że nie nudzę się, że mnie to nie irytuje, więc ja będę chętnie czytał dalej i też przez wzgląd na oprawę graficzną, która. To nie jest tak, że ona jakoś po prostu sprawia, że zbieram szczękę z podłogi, że podziwiam te strony czy coś, ale jak się tak kilka razy skupiłem na poszczególnych kadrach, to one naprawdę są bardzo ładne i przede wszystkim one doskonale pasują do tej historii. Ten, ten styl rysowania, my w ogóle nie powiedzieliśmy, tak? to jest komik ze scenariuszem Tima Sealeja z rysunkami Majka Nortona. I tutaj właśnie to senne miasteczko, te zimne krajobrazy, to się prezentuje bardzo, bardzo ładnie. Te krwawe sceny są w porządku, a świetliste istoty to jest dla mnie coś genialnego. One prezentują się niesamowicie dobrze, te takie dziwne, jasne byty. Piękne i przerażające. Mhm. Ja się zgadzam, wizualnie to jest fajne, nie żadna rewelacja, ale fajne i też podoba mi się cała zimowa sceneria. chociaż troszeczkę mi się w tym zeszycie nie podobał śnieg jak jest narysowany, takie wielkie kropy białe, ale to taki tylko takie taka pierdoła, taki drobiazg, natomiast chociaż teraz jak kredkuje to, to, to ma fajny klimat, natomiast cały komiks to już też w pierwszym tomie jest rysowany nie wiem jak to nazwać te kadry są taką grubą nierówną linią e, otoczone jakby e, to nie jest taka, taka zwykła prościutka kreska, tylko e, każdy kadr jest tak, te, taką poszarpaną grubą e, linią i zgadzam się że to wygląda fajnie do tego ten komiks jest e, dość realistyczny pomimo tego, że wrzuca nas e, w świat nierealny, pomimo tego, że pokazuje nam jakieś świetliste istoty podążające lasem, to właśnie przez to, że skupia się na bohaterach jest dość realistyczny i ja mógłbym tutaj tobie przyklaskiwać po każdym zdaniu, które mówisz, dlatego ja tak podkreślałem, że to ja mam problem z tym komiksem, a to nie ten komiks ma problem, bo to jest, kurczę, naprawdę ciekawy komiks, coś wyjątkowego, inne podejście i Fajna historia, tylko że trochę mniej na to i trochę inaczej to poukładać. Ja mm. bym był już wtedy naprawdę zadowolony. Bo tutaj, tutaj ten główny wątek tych trzech braci, którzy zajmują się handlem on, handlem organami, on, on, on, on jest świetny i on jest świetnie spunktowany pod koniec i, i dodatkowo fajnie narysowany. Jak, jak widzimy tego ćpuna ze zszytymi ustami, to, to, to mnie aż bolało, jak sobie pomyślałem, co za chwilę nastąpi. I jeszcze może maska nastąpić. tych bohaterów nie? jako dodatkowa postać. No, także, także nie wiem, jak to podsumować. No, mam, mam, mam problem z tym komiksem. Ja bym jeszcze do warstwy graficznej powiedział, że jest tutaj też kilka takich naprawdę ładnych kadrów na całą planszę, na całą stronę. Na przykład Marta, tak, ta nasza siostra Deiny, szyjąca swoją bluzę Anioła Śmierci. Bardzo fajny objazd. No i... No, co mogę powiedzieć, podsumowując, no mnie się podoba, ja będę to czytał dalej na pewno. I tak sobie myślę, że być może w związku z tym, że te wątki yy, niektóre wątki się jakoś tam rozwijają nie z tą na tom. I łatwiej się w nich teraz orientować, no bo już teraz kojarzę, na przykład, kto jest burmistrzem, tak? Yy, a kto Kim, yy, to może też będzie łatwiej się w tym odnaleźć w kolejnych zeszytach. nie? Ten chaos może troszkę zmaleje, chociaż z drugiej strony. Tutaj no też na przykład poznajemy burmistrza, już zaczynamy się orientować, kto jest z kim, z kim sympatyzuje, tak, kogo lubi, kogo nie lubi, co chce osiągnąć w miasteczku, ale z drugiej strony nagle się pojawia postać żony burmistrza i to też tam na raptem dwóch planszach, nie? więc z drugiej strony może będzie tyle nowych wątków, że nadal będzie troszkę chaotycznie, No zobaczymy. No. Ja jestem ciekaw, co Plus dalej. jest taki, że non-stop komiks to pewnie szybko, wyda. skoro już komiks zakończył się w oryginale, no to nie będziemy czekać, tak jak przy Paper Girls na kolejne tomy, aż całe trady ukażą się w Stanach. Warte zaznaczenia jest też, to jest mikro dodatek, no ale mamy tutaj na koniec tomu taki mały dodatek. Fajna rzecz, w której twórcy opowiadają o tym, że pomysł na Martę, czyli na M, na tę postać mieli od bardzo, bardzo dawna i ta postać ewoluowała z każdym ich projektem. Chcieli ją wciskać w, w różne swoje projekty Jakie, jakie na przestrzeni lat jakimi się zajmowali, a ostatecznie ona doczłapała się do, do, do tej postaci, którą widzimy na okładce pierwszego tomu, chociażby, czyli tej zakapturzonej w bluzie z kosą ze skrzydłami na plecach i z trupią czaszką na kapturze, a tutaj właśnie to jest dwustronnicowy dodatek, widzimy różne jej wersje, jakie powstawały na przestrzeni lat, na początku wzorowane na filmie Kruk, potem trochę mm, wchodzące w... Nie wiem, kurde... Yy. Potem taka Lolita, mhm. nie się z niej zrobiła. Mhm. No, fajna rzecz, na koniec. Taki, mhm. taki, taki, taki, tylko taka, taka pierdółka na koniec. Mhm. Tak, ja też doceniam. Fajnie by było, jakby w kolejnych albumach też się coś tam pojawiało. No dobra, chyba już nic więcej. Dobrze, nie że to jest z komentarzem, bo zazwyczaj są tylko jakieś projekty postaci. A tutaj mamy długi komentarz. Znaczy długi. No, no, no, nie ma wiele tekstu, ale dużo treści w nim jest i, i ciekawy jest, i bardzo miło mi się to czytało. Taki, taki mm -hmm. plus na koniec. Dokładnie. No i chyba nic więcej już dzisiaj nie dodamy. Więc cóż, ja polecam, Mando z pewnymi uwagami w sumie też polecasz. Więc. Tak jest. Czytajcie, wspierajcie non-stop komiks, bo póki co widać, że warto, super rzeczy dzięki nim trafiają na polski rynek a my się będziemy już żegnać, dzięki Ci serdeczne Hubercie dziękuję Ci również a Wam kochani, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście a już za tydzień Kolejny nawiedzeniem w A po tej stronie dyktafonów witają się z Wami dwa klipy. Rafał Wedłuch-Wronski. Cześć. Cześć. I Szymon Szymas Cieśliński, czyli ja. Tak sobie teraz myślę, nie słyszeliśmy się tutaj, ile z pół roku, czy więcej nawet? Chyba no, no. więcej, tak. Witam Cię, klip. <laughs> <laughs> Ale nie no, wiem, że Ty się nie obrazisz, bo mamy długą historię różnych dziwnych nagrań tutaj. Super. I właśnie skoro o historii mowa, to cofnijmy się trochę w czasie.